Znamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 kwietnia minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Premier ujawnił ustalenia ABW na temat powiązań polityków prawicy z giełdą kryptowalut. Optymizm na światowych rynkach po zawarciu rozejmu USA-Iran. Jutro w Sejmie ma się odbyć ślubowanie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent ślubowania nie przyjął. Giełda kryptowalut Zonda Krypto wspierała prawicowych polityków, przekazał premier Donald Tusk. Szef rządu przedstawił informacje, jakie dostał w tej sprawie od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W notatce są m.in. nazwiska prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Ziobry i Mateusza Mateckiego oraz Przemysława Wiplera z Konfederacji. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała wypowiedzi premiera w tej sprawie. Agnieszko, powiedz, co dokładnie przekazał premier i jakie konkretnie, o jakie konkretnie powiązania chodzi. Chodzi m.in. o dwie duże wpłaty. Ponad 400 tys. złotych na fundację powiązaną z ziobrystami, a także 70 tysięcy euro na fundację posła Konfederacji przemysłowa Wiplera. Premier Donald Tusk streścił notatkę, jaką dostał w tej sprawie od ABW, która opisuje zdarzenia z przełomu października listopada ubiegłego roku. Obie wpłaty pochodziły od właściciela giełdy Zonda Krypto. Zostały zrobione na miesiąc przed głosowaniem nad pierwszym wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Ja apeluję do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tym procederze, żeby zastanowili się nad tym, czy, czy to jest jeszcze do zatrzymania. Ta akcja blokowania państwa polskiego Mówił szef rządu, Donald Tusk dodał również, że giełda krypto, y, zonda krypto była jednym z głównych sponsorów y, konferencji prawicowej SIPAC, która odbywała się w Polsce, a w której uczestniczyli ówczesny prezydent Andrzej Duda i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Tyle Agnieszka Drążkiewicz. Dodam jeszcze, że pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto zajmie się prokuratura. Z inicjatywą podjęcia czynności wyszedł prokurator generalny Waldemar Żurek. Ropa tanieje, a inwestorzy chętni kupują akcje. To efekt dwutygodniowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że na rynkach finansowych widać duży entuzjazm po ogłoszonej decyzji.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 Na stacjach benzynowych te zmiany jeszcze nie są odczuwalne. To ma się zmienić za kilka dni. Jutro w Sejmie ma się odbyć ślubowanie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent, do których prezydent nie skierował do tej pory zaproszenia. Sześcioro sędziów zostało wybranych przez Sejm 13 marca. Karol Nawrocki na początku kwietnia zaprosił do siebie tylko dwoje sędziów. Pozostała czwórka postanowiła więc zaprosić na ślubowanie prezydenta. Konstytucjonalista z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Pach jest zdania, że ewentualna nieobecność Karola Nawrockiego nie sprawi, że zaprzysiężenie będzie nieważne. W ustawie wyraźnie jest napisane, że to Sejm powołuje sędziów w Trybunału. To nie jest ślubowanie, które składa się prezydentowi. Z treści roty ślubowania wynika, że sędzia zobowiązuje się służyć wiernie narodowi. Więc nie przeceniałbym roli prezydenta w całej tej procedurze. A Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga sędziów, bowiem w czasie jego kadencji w Trybunale powstały dwa wakaty. Do wyborów parlamentarnych na Węgrzech zostało już nie mniej, już mniej Niż 100 godzin liderzy dwóch największych i rywalizujących za sobą partii mobilizują swoich wyborców.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 Des. Wzywam Was do skorzystania z prawa do głosowania i ochrony wspólnych osiągnięć. Nie pozwólmy, aby nasze programy na rzecz przetrwania Węgrów za granicą zostały przerwane, powiedział Orban. Opublikowany dziś sondaż Instytutu Iran ty daje partii TISO 11 punktów procentowych przewagi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, w nocy miejscami śnieg i zimno nad ranem od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i zera na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry. W Tu Śliwieckiej dzisiaj e, dzień dobry mówię ja, czyli Agnieszka Szydłowska. Wczesne popołudnie w Trójce spędzimy dzisiaj w towarzystwie Emi Buchwald, e, autorki scenariusza, współautorki scenariusza, reżyserki e, filmu, o którym wielokrotnie i bardzo ciepło opowiadaliśmy na antenie Trójki. Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Filmów, w którym na pierwszym planie mamy czterech e, wspaniałych e, młodych bohaterów, rodzeństwo. Jednym z nich jest Franek, e, którego w filmie Zagrał on. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop kryta. Nie powiem Ci, że kocham rzucę, kocham Cię na Bito, Powiem, że mam szczęście, Psycha zryta, wie, Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, the west side. Chciałem east side, zagram z side. Ze świat czami, dziecka, pensja, prezesa Spłaciłem długie, mamy zamiast kupić Mercedesa Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 60. się swoje miejsce Życie się uśmiechnie, mamy siebie, się znajdziesz twoje miejsce Z czasem szycie się uśmiechnie mamy siebie, a nie 60. Życie się uśmiechnie, się znajdziesz swoje miejsce Życie się uśmiechnie mamy siebie, a nie 60. Życie się uśmiechnie, czy znajdziesz swoje miejsce Obczaj nasz blask Interpersonalna, wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska Ale nie jest aż tak ważna, jak ci wśród których dorasta Chowamy się po bólu przez poduszek Ja i moja siostra kontraświatu W ludzi nasze odbicia kałuże Za plecami pnie się świat kogórze Chowam łapy w kangurze, yo Latam z ką po trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, trzy metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Ja, aby be no. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Ach, czujesz się jak mały książę, nauczy wrażliwości Polskie Pieko hop, kryta, bo mam zabite emocje. Od życia, bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia kres. Szczęcia definicja to ból i wszystko po drodze, żeby być Tu Czasem się się życie się uśmiechnie, się się uśmiechnie mamy siebie, nie sześć sercie się uśmiechnie, się znajdzie swoje miejsce Życie się uśmiechnie mamy siebie, nie sześć się uśmiechniesz, znajdziesz twoje miejsce przecież się uśmiechnie mamy siebie, nie sześć zer Zycie się uśmiechniesz, czy swoje miejsce Życie się uśmiechnie mamy siebie, nie sześć zycie się uśmiechniesz, jeśli znajdziesz twoje miejsce I tak o to spotkanie w Tumy myśliwieckiej zaczyna on, czyli Szczyl. Choć Emi, uśmiecham się patrząc na ciebie, wielokrotnie podkreślała, że nie zatrudniła Szczyla do filmu. Ale ty, Moteusza, Rożynka. A zatem? 357. Zgodnie z obietnicą Emi Buchwald w naszym studiu trójkowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie wyglądasz. Głos masz zachrypnięty. Rozumiem, że to po prostu dużo, dużo używania i opowiadania. Jakiś treatment? Opowiadasz o nowym filmie, czy cały czas udzielasz wywiadów w związku z filmem Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej? Wciąż jeszcze opowiadam o Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej. Teraz już bardziej podczas pokazów już popremierowych i spotkań z widzami. I faktycznie sporo tych wywiadów było, więc mój głos się już zepsuł po tym wszystkim. Mam nadzieję, że go zaraz naprawię. Nie, no brzmisz bardzo pięknie, tylko jak działa czas? Filmem to jest coś, co ma swoje różne etapy. Od pomycje myślę, że to jest ta bardzo ekscytująca sytuacja, kiedy film się rzeczywiście kręci. Potem montaż, wiele filmów powstaje na montażu. Zapytam się, czy twój też tak powstawał, czy jednak wcześniej to wszystko było już bardzo precyzyjnie zaplanowane. Ale potem następuje ten najdziwniejszy z mojej perspektywy moment w życiu artystów, bo także muzyków, czyli już film jest zrobiony, jeszcze nie było premiery, potem nadchodzą te pokazy festiwalowe... Ale nie ma cały czas tego kontaktu z publicznością. Cały czas to jest jakieś takie no, no, prawdziwe, ale jednocześnie w wąskim zakresie opowiadanie o swoim dziele i możliwość sprawdzania, jak ludzie reagują rzeczywiście na ten film. Jak ty sobie z tym radzisz? Jak to sobie poukładałaś i na jakim etapie relacji z filmem Nie ma duchów, w mieszkaniu na dobrej jesteś? To jest faktycznie bardzo dobre pytanie, ponieważ... Prawdą jest to, że kiedy my wypuszczamy film, to już przeszliśmy z nim bardzo długą drogę i przeszliśmy wszystkie momenty od miłości do nienawiści poprzez akceptację i całe szczęście. Ten moment, kiedy film został pokazany pierwszy raz, czyli na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu był dla mnie już takim momentem, kiedy... We wrześniu 2025 roku. Tak, kiedy go zaakceptowałam i cieszę się, że pokazałam go w tym momencie, bo już przeszłam faktycznie drogę i pisania, bo też piszę to, co te filmy, które później realizuję i montażu. Montaż faktycznie jest takim momentem, kiedy czujesz, że w pewnym momencie opada ta euforia poplanowa i musisz się zmierzyć na nowo z tym, co powstało, a nie z twoim wład tego filmu. Masz to, co masz. I, I już po prostu musisz zaakceptować, że ten film taki jest, ale ta, długa do akcepta ta droga do akceptacji jest dosyć długa. Całe szczęście my nie mieliśmy tej sytuacji, że musieliśmy zrobić na nowo film na montażu, bo był on dosyć precyzyjnie przygotowany i też trudno było zmieniać aż tak dużo, chociaż oczywiście bardzo dużo pracy wykonałyśmy też na tym etapie. No i teraz nastąpił moment, my rozmawiamy w momencie, kiedy film już jest w kinach i już jest dosyć długo w kinach, już powoli zaczyna schodzić z tych z tych ekranów kinowych. A ja nie byłam do końca gotowa na ten moment, bo jednak robiłam wcześniej dużo krótkich metraży i one żyły na festiwalach i nigdy nie było tego momentu zwieńczenia. Tak tak, tak. I czekałam na to i zastanawiałam się, jak to będzie. Yy, niestety jako twórca już jestem już w tym momencie, kiedy pracuję nad kolejnym filmem, więc kiedy film wchodzi, to ja już muszę go trochę opuścić. Może dobrze. Ten proces trwa na tyle długo, jest na tyle emocjonujący. Szczególnie przy debiucie, myślę, bo pierwszy raz to wszystko wszystkiego doświadczasz, że myślę, że zdrowo mieć po prostu już coś nowego, nad czym pracujesz, bo inaczej, nie wiem, bym chyba siedziała w internecie i czytała każdą mnie, a myślę, że jako twórcy powinniśmy mieć zablokowany dostęp do internetu po prostu w momencie, kiedy wypuszczamy film, żeby się od tego odciąć zupełnie. Bardzo ciekawy wątek. Ja może przypomnę krótko, bo dużo mówiliśmy o twoim filmie, dużo też um, takich sytuacji, w których można było w różnych kontekstach umieszczać to, co pokazałaś w Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej. Nie spotkał to powiedzmy, że ten twój debiut fabularny to jest opowieść, gdzie na pierwszym planie widzimy czwórkę rodzeństwa. Tutaj dodam od siebie, że jako osoba, która jest jedynaczką marzącą całe życie o tym, żeby zrozumieć, czym jest ta relacja właśnie pomiędzy rodzeństwem i mogę tylko to obserwować przy moich dzieciach, ale ich jest dwoje. Dla mnie ten film był w ogóle otwierający właśnie i taką spełnieniem marzenia o tym, żeby się dowiedzieć, jak to jest, tworzyć ścisłą relację z grupą ludzi, a żyć, dorosłe życie, w którym ta relacja musi się jakoś zmienić. Więc ten film opowiadający o czwórce rodzeństwa od razu spotkał się z takim gorącym przyjęciem. Został na tym festiwalu w Gdyni, o którym powiedziałaś nagrodzony, doceniony. Potem przeszłaś przez wszystkie możliwe nagrody, paszport polityki, ostatnio orły. Z drugiej strony jesteś doświadczoną odbieraczką nagród, jeżeli tak mogę ująć, bo twoje poprzednie film czy pierwszy dokument, czy trzydziestka, czy w ogóle krótkie metraże też były doceniane, ale właśnie w tej takiej przestrzeni festiwalowej Miałaś, więc co do ciebie wróciło z tych spotkań z publicznością? To było takie długie, dające trochę też film, ale co wraca? Właśnie ten element tego bardzo ciekawego wejścia w rodzeństwo, w rodzinę, z czym ludzie przychodzą po pokazach? Myślę, że ten temat rodzeństwa to jest faktycznie coś, co bardzo ludzi dotyka, bo nagle okazuje się w trakcie tych spotkań z publicznością, że w Polsce jest bardzo dużo rodzin wielodzietnych. Albo było, w sensie mam na myśli, że może nie, nie w tym naszym pokoleniu, w sensie ludzi, którzy teraz rodzą dzieci, tylko w tym pokoleniu y, naszych rodziców. Tam było sporo rodzin wielodzietnych i widzowie współcześni nagle zobaczyli coś, co przeżywali przez całe życie i nikt im o tym nie opowiedział. Ja też mam takie poczucie, że ta więź, o której ja opowiadam jest bardzo bliska i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każde rodzeństwo tak wygląda. Cieszę się, że to się uniwersalizuje, ale wiem, że nasze rodzeństwo filmowe w odnieniu i to, co to jest, to najbliższe, co zbudowali. Może też dzięki rodzicom. Ale nagle okazuje się, że mimo, że nawet ktoś nie miał może aż tak bliskich relacji z rodzeństwem, to pewne mechanizmy widzi, widzi pewną czułość. Z drugiej strony bardzo mnie interesuje to, jak ludzie postrzegają te relacje właśnie, bo dla osób, które doświadczyły tego życia w wielodzietnej rodzinie albo w ogóle w jakimkolwiek rodzeństwie, jest tam bardzo dużo czułości i bliskości i opieki. Z drugiej strony są widzowie, którzy odbierają tę relację jako toksyczne relacje, jako takie właśnie zbyt mocne. Moim jest to, że nie oceniam tych relacji i tych bohaterów, o których opowiadam, tylko chcę dać przestrzeń, chcę pozwolić widzowi zastanowić się jakoś tak w tej samotności kinowej właśnie nad tym, jakie są jego relacje i jaki on ma kontakt ze światem, bo drugi, drugi element tego filmu bardzo istotny to jest ten kontakt ze światem, nawet nie z rodzeństwem, ale w ogóle na nasz kontakt, rzeczy opiera się na jakimś takiej na tej sferze duchowej, czyli na odbiorze rzeczywistości, która coś nam mówi i jeżeli to zauważysz, to faktycznie to się spełnia, to się pojawia i możesz mieć kontakt ze światem albo z drugim człowiekiem również poprzez to myślenie o nim, poprzez czucie jej, jego obecności. A mam poczucie, że rodzeństwo to są właśnie... Te relacje, w których to czucie bardzo mocno y, jest uwydatnione, możesz je zauważyć. Ja mam tak z moim rodzeństwem, że często mówimy te same rzeczy w tym samym momencie albo y, czasami z moją młodszą siostrą, z którą jestem chyba najbliżej. Kłócimy się o to, czy coś się śniło mi czy jej, bo zapominamy, czy to był, czy to był sen. Okazuje się nagle, że ludzie mają podobnie i że potrzebowali, żeby o tym opowiedzieć, bo te relacje rodzeństwa jakoś zostały pominięte, Mam poczucie w filmie, w literaturze, że jednak więcej opowiadamy o rodzicach, bo wiadomo, że to są te relacje, które są najmocniejsze, najbardziej na nas wpływają. A moim zdaniem jednak rodzeństwo jest tym buforem, tym co nas łączy albo dzieli w... właśnie już poza kontekstem rodziców, dlatego w naszym filmie tych rodziców nie ma. To jest pytanie, które moim zdaniem też bardzo często się musi pojawiać podczas tych spotkań. Dlaczego rodziców nie ma? Poniekąd odpowiedziałaś zanim je zadałam, ale jest to jedna z tych też kwestii, która bardzo różnie bywa interpretowana sama w swoim najbliższym gronie osób, które w różnych, nie razem, oddzielnie oglądały twój film. No, przeżyłam kilka bardzo ciekawych rozmów na temat inter interpretowania tego, co się z tymi rodzicami dzieje. Ale pozwól, że wrócimy do tego za chwilę, bo teraz muzyka i dalej trzymamy się muzyki, która w jakiś sposób może się łączyć z filmem Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej. Goa czy innun nagranie Why Be Good, a w naszym studiu Emi Buchwal. No dobrze, więc ten wątek braku rodziców w opowiadaniu o rodzeństwie y, bardzo interesujący. Świadoma decyzja. Ja chciałam y, właśnie uniknąć obecności rodziców w tym filmie z tego powodu, że widziałam po pierwsze bardzo dużo filmów o rodzeństwie w kontekście rodziców. Jeden z takich y, ważnych dla mnie filmów, który opowiada właśnie o rodzeństwie, o trójce rodzeństwa to historia rodziny Meyerowitz na Baumbacha. I tam jest ojciec, jest trójka rodzeństwa i ojciec i ten ojciec jest wszystkim. On y, zabiera wszystkie relacje, wszystkie relacje są w jego kontekście i mam poczucie, że jak sobie m, też myślę o, o naszych, y, moich i mojego rodzeństwa y, spotkaniach rodzinnych, to jeżeli spotykamy się sami, to to są spotkania o nas, o tym jak my żyjemy, jak my przeżywamy świat. Często oczywiście również dotyczą rodziców, ale w momencie, kiedy spotykamy się w domu i są rodzice, to jednak całe to spotkanie jest ustawione właśnie już wobec rodziców i przez rodziców. W związku z tym wiem, że to się przekłada na film i wiem, że gdybyśmy tych rodziców pokazali, gdyby oni przyjechali, gdyby pojawili się w scenie, to ten film już nie byłby filmem o rodzeństwie, tylko byłby filmem o rodzinie, a o rodzinie tak ogólnie opowiedzieliśmy już dużo. I w związku z tym, że też nie lubię takiej dosłowności i nie lubię... Mm, do opowiadać tematów, tylko chcę, żeby widz mógł sobie w tych tematach znaleźć też coś swojego. To postanowiłam, że nie powiemy dokładnie, co się dzieje z tymi rodzicami, żeby widz właśnie mógł wyjść z kina, tak jak mówisz, i porozmawiać z kimś o tym, co tam się dzieje. Tak Rozmawiać ja byłam świadkami prawdziwych kłótni yy, <śmiech> tak. dokładnie o to, bo to bardzo <śmiech> oczywiście dużo mówi, yy, z czym ktoś przychodzi do kina. Yy, moja bardzo dobra koleżanka i wspomniała filmu znawczyni Ola Salba kiedy rozmawiałyśmy o twoim filmie w takim większym gronie, użyła takiego porównania i ona mi się super podoba, dlatego je przywołam że są takie filmy, które biorą y, widzów jako zakładników y, i to nie jest wartościujące no jak oglądasz film Tarantino, może użyję takiego nazwiska, no to tam akcja tak szybko biegnie, że nie masz czasu, po prostu musisz zdążyć, tak? Musisz złapać się na te kolejne e, otwarcia. Natomiast są takie filmy, które zostawiają dużo miejsca na to, żebyś mogła jako osoba oglądająca wnieść od siebie swoje emocje, swoje, no swój czas chociażby na to, żeby się zastanowić, o co tutaj chodzi, albo co się dzieje, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje bohater czy bohaterka. I właśnie mówiła to w kontekście e, twojego filmu. Zresztą ta przestrzeń na widza y, i na to, co on wniesie, jest obecna już wcześniej w twoich filmach, bo czy w dokumencie Echo, gdzie oglądamy y, dwoje młodych ludzi, którzy y, są w trakcie terapii dotyczącej ich jąkania się. To to jest dokument z jednej strony, ale nie taki dokument, w którym ktoś opowiada swoje życie, gadając o nim, tylko widzimy go w jakichś sytuacjach i możemy sobie sami domyślić bardzo wiele na temat tych odgrywanych scenek, a czasami opowieści. Nie wiemy tak do końca, co jest zadane przez terapeutkę, co pochodzi rzeczywiście z ich doświadczenia życiowego, więc musimy bardzo dużo wnieść. Podobnie w pięknej łące kwietnej. No nie wiemy, jakby, co się dzieje z tym bohaterem. Dlaczego? Tak, a nie inaczej. Nerwowo reaguje na sytuację, w której się znalazł. No dużo tam musimy wnieść. Także nadziei na przykład w kontekście zakończenia, że podjął decyzję dobrą i nie zrobił córce jeszcze kolejnego numeru. To jest taka metoda, którą, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie przyjęłaś, jak rozumiem. Bardzo świadomie przyjęłam taką metodę, bo mam poczucie, że w dzisiejszych czasach powstaje sporo filmów, które również są bardzo dobre, ale jednak y, mam poczucie po wyjściu z kina, że wszystko zostało mi powiedziane, że jestem prowadzona za rękę, że właśnie są filmy, które wymagają tego, tak jak wspomniałaś o Tarantino, że tam musi być odpowiednia ilość informacji, które po prostu napędzają też akcję, się. być skupiona się, tak maksymalnie, żeby zdążyć. Żebyśmy zdążyli, Żyli właśnie, mhm. a mam poczucie, że w takim kinie, które się nie śpieszy, które opowiada o pewnej skomplikowaności świata, bo ja też wychodzę z założenia, że ym, filmy zazwyczaj upraszczają i oczywiście ja pisząc scenariusz też upraszczam pewne kwestie i jakoś je zamykam do kwestii symbolu I, i chcę, żeby w tym symbolu się znalazło jak najwięcej właśnie i żeby widz sobie znalazł w tym yy, to, z czym przychodzi i to, na co ma potrzebę. W tym świecie tych filmów, które dają szybko odpowiedzi i bardzo diagnozują świat i bardzo diagnozują problemy bohaterów yy, jakimś takim prostym spuentowaniem, że właśnie na przykład to, to wszystko jest wina rodziców. Bardzo często tak jest, no nie? Że mamy film, który opowiada o relacji. I, I gdzieś ostatecznie to się kończy na tym. Ja nie do końca czuję, że to wszystko to jest wina rodziców. Mam poczucie, że właśnie życie i pokoleniowość relacji też właśnie, to co nam, to co wnieśli rodzice do naszego życia i to co ich rodzice wnieśli do ich życia, ale później to co my robimy sami z tym wszystkim, to bardzo jest złożone i mam poczucie, że nie opowiem wszystkiego w filmie i wolę opowiedzieć o takich, dać pewne sygnały, które będą mogły się później rozszerzać w głowie widza, a ja dam ten czas właśnie w tym filmie. I mam poczucie, że, że właśnie warto dotknąć tych tematówki. Niektóre są skomplikowane, ale ich nie, nie tłumaczyć, bo też, bo też to tłumaczenie nie zawsze spełnia swoją rolę. Emin Buchwald z nami zostaje. Robimy teraz miejsce dla Sufiana Stevensa, a potem po reklamowej przerwie pogadamy o krokodyli łzach. Do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerki.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 Żegnamy reklamy Obiecałam krokodyle łzy, oto one Przy słowie Mateusz Adamczyk, dzień dobry Pan Michał pyta o wyrażenie krokodyle łzy Skąd się ono wzięło? Jeśli ktoś leje lub wylewa krokodyle łzy To znaczy, że wyraża swój żal z powodu czegoś Ale robi to nieszczerze ten frazeologizm występuje w wielu językach, a to dlatego, że wiąże się z opowieściami o krokodylach, które krążyły po Europie w starożytności i średniowieczu. Jedna z tych opowieści dotyczy obserwacji krokodylich zachowań. Gdy te wielkie gady przebywają na lądzie, gruczoły znajdujące się w oczach wydzielają substancję, która ma nawilżać i oczyszczać narządy wzroku. I właśnie ta substancja nazywana jest krokodylimi łzami. Wydaje się więc, że krokodyl płacze, co my, ludzie, wiążemy z żalem i smutkiem, a mimo to poluje na swoje ofiary i je pożera. Z ludzkiego punktu widzenia taki płacz jest nieszczery i stąd właśnie frazeologizm krokodyle łzy, choć oczywiście tak naprawdę nie mają one związku z żadnymi emocjami u tego zwierzęcia. O inne powiedzenie, ale również związane ze zwierzęciem pyta mnie pan Bazylii. Dlaczego mówimy na kogoś pies ogrodnika? Pies ogrodnika to osoba, która nie pozwala innym skorzystać z czegoś, mimo że sama z tego nie korzysta. Frazeologizm ten pochodzi najprawdopodobniej z bajki Ezopa Pies i konie, w której pies tak pilnował siana w żłobie, że nie dopuścił do niego nawet koni, dla których to siano było przeznaczone. To dlatego do powiedzenia pies ogrodnika często dodaje się sam nie zje i drugiemu nie da. W innych językach znajdziemy odpowiedniki naszego frazeologizmu, na przykład angielskie a dog in the manger, czyli pies w żłobie, hiszpańskie el perro del ortelano, czy francuskie le chien du Jardinet. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Wszystkie odcinki przysłowia a można oczywiście sprawdzać także na stronie internetowej Trójki, a także na stronie Radio.pl Jest tego naprawdę niezła kolekcja. A Mateusz opowiada z taką swadą, że warto wracać do tych, które już za nami. I oczywiście czekać na kolejne, także pisząc do autora, bo jak słychać odpowiada właściwie na wszystkie prośby. I zrobiło się bardzo międzynarodowo, więc dołoży do tego jeszcze Kortni Barnett. Kortni Barnet w trójce, popołudnie w trójce spędzamy z Emi Buchwald. Raz jeszcze cię witam. I oczywiście dużo rozmawiałyśmy o debiucie fabularnym Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej. I to jasne. Także o tej perspektywie czasowej, bo film pokazywany we wrześniu zeszłego roku zdobył swoją pierwszą nagrodę na festiwalu w Gdyni. Nie, to nie jest gradacja e, nagród na festiwalu gdyńskim, ale e, no, była to nagroda, po której nastąpiły kolejne przy kolejnych okazjach. O tym już mówiłyśmy. Ale jednak w wywiadach, które towarzyszyły wtedy pokazywałyśmy duchów. Powiedziałaś też o tym, że tak naprawdę te duchy, to jest film, który powstał, ale ten wymarzony pomysł na debiutancki film był nieco inny. W związku z tym, czy kolejny film, drugi film fabularny, to będzie właśnie ten, ta historia, o której marzyłaś, którą chciałaś zadebiutować? Mam nadzieję, że już teraz tak będzie, bo to, co powiedziałaś jest prawdą, że duchy były tym filmem, który miał w ogóle nie powstać, bo pomyślałam, że zrobię inny debiut, ale właśnie jest Studio Munka, które umożliwiło mi zrobić jeszcze dwa inne filmy krótkometrażowe, więc przygotowując się do tego filmu, nad którym teraz pracuję, zrobiłam trzy inne i wydaje mi się, że to jest w ogóle metoda na to, żeby działać i żeby nie poddać się, bo jak wiemy, ta branża filmowa, jeżeli znasz ją od środka, wcale nie jest łatwa. To, co widzimy na zewnątrz, to są filmy, To są po prostu festiwale, czasami nagrody i wydaje się, że to wszystko tak sobie łatwo płynie i jest takie spektakularne, ale od środka nie jest to spektakularne. Jako młodzi twórcy musimy sobie radzić i musimy, i musimy próbować i musimy łapać te, te możliwości, które się pojawiają, nawet jeżeli mieliśmy inny plan na siebie. W związku z tym teraz dalej pracuję nad tym filmem, o którym opowiadałam, że miał być tym pierwszym. Zobaczymy, jak potoczy się rzeczywistość, bo tak naprawdę nie wiem tego, bo nie dostałam. Jeszcze do finansowania y, na realizację tego filmu. Mam już producentkę, wspaniałą Anię Kępińską, y, z którą już razem działamy, ale wiesz, jak to jest. Y, ludzie opowiadają o filmach, które przygotowują, i później po latach sobie przypomina, że ta osoba miała zrobić taki film, a ten film nigdy nie powstał, więc. W ogóle mi się wydaje, że tego. historia sztuki i nie tylko filmu to jest historia niezrealizowanych pomysłów, i jest ich pewnie więcej w ogóle niż tych które doszły do swojego końca. Ten wątek w ogóle pracy w przestrzeni artystycznej, w filmie, do którego trzeba przekonać bardzo dużo ludzi, żeby po prostu wyłożyli pieniądze, wydaje mi się ekstremalnie dotkliwy. Bo zawód ten polega na tym, żeby z jednej strony umieć pracować ze swoją wrażliwością, no i też wykorzystać talent, który się w sobie ma i potrzebę opowiadania. Ale z drugiej strony pogodzić się z tym właśnie, że żyjemy w świecie, w którym wszystko zależy od pieniędzy. Co trzeba w sobie mieć za tym, żeby w ogóle Startować do zawodu reżysera filmowego, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że te filmy, które pokazałaś do tej pory wyznaczają to, co cię interesuje w kinie. Tak, ja czasami jeszcze myślę, że jako twórcy, jako reżyserzy, reżyserki mamy w sobie jakąś masochistyczną potrzebę, żeby się w to pakować, bo cała ta droga do realizacji, do, do momentu, w ogóle zanim, zanim uda ci się zacząć pracować nad tym filmem jest bardzo długa i właśnie śmieję się często, że najpierw walczymy o to i to już jest takie pole walki, po czym oddajemy ten film widzom i walczymy jeszcze z tym odbiorem, który też jest bardzo różny, więc każdy etap jest y, trudny tak naprawdę, ale też bez przesady, bo też często się mówi o tym, że filmowcy tak przedstawiają tę pracę. Pamiętajmy, że jest dużo więcej zawodów na świecie, które są... Oczywiście bardzo, bardzo i, tak każdego dnia wyniszczające wręcz. Tak, wyniszczające, więc to, że, to, że możemy w ogóle zajmować się sztuką, robić filmów już jest y, jakimś przywilejem pewnie. Oczywiście ważne, żeby ten przywilej wiązał się też z wynagrodzeniami odpowiednimi, bo też o tym się mało mówi tak naprawdę. Ja na przykład y, patrząc na siebie i analizując siebie jak zaczynałam, miałam 19 lat i postanowiłam, że zdam do szkoły filmowej, wydawało mi się, że ja nie mam nic z tego, co powinien mieć reżyser, ponieważ byłam totalnie nieśmiałą, bardzo młodą dziewczyną, a miałam poczucie, że reżyserami są bardzo śmiali, wygadani mężczyźni Paceci? w mm -hmm. starszym wieku. Ale jakoś mnie to nie, nie zniechęciło mimo wszystko, bo też nie miałam wokół siebie ludzi, którzy by mnie zniechęcili i którzy by mi o tym przypominali, wręcz przeciwnie. To, co mi pomogło i to, co mamy wszyscy twórcy, to jest jakiś rodzaj determinacji bardzo mocnej tak silnie chcemy opowiedzieć to, co sobie założyliśmy, to, co wymyśliliśmy. Chcemy opowiedzieć to tą formą filmową i też lubimy pracować z ludźmi i potrafimy rozmawiać z ludźmi, I bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby potrafić się skomunikować i że potrafić skomunikować swój pomysł tym osobom, które będą z tą pracowały na kolejnych etapach. Że jakoś chyba ta praca, z, z, wydaje mi się, że ta wspólna praca to jest coś, co nas bardzo nakręca i do czego chcemy później wracać, kiedy kończymy jeden plan yy, i wchodzimy w kolejne etapy, to chcemy wracać na ten plan, chcemy wracać do tych ludzi yy, i chcemy z nimi dalej działać, bo to jest tak bardzo motywujące. Myślę, że jest w tym dużo elementów, ale ja patrząc teraz na te lata wstecz, które przeszłam do momentu zrobienia debiutu. Mam poczucie, że, y, że jednak y, nie poddałam się, a miałam bardzo wiele momentów, kiedy planowałam się poddać i myślałam a sobie... Miałeś plan B? Co? No właśnie, chyba to jest kolejna rzecz, że nie miałam planu B okay. i chyba ważne jest to, żeby nie mieć planu B, bo jeżeli masz plan B, to łatwo z niego skorzystać i łatwo wskoczyć w coś innego. Ja patrzę teraz na ciebie wymownie, to oznacza plan A, musimy zrobić przerwę na muzykę. Y, no i za chwilę wrócimy do rozmowy. Tak, tak, proszę, powiedz mi coś Nie ważę co na każde twoje słowo tak tak tak Jednym słowem opisujesz wszystko każdy szczegół wprawiasz w ruch W tych objęciach.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 tego właśnie pragnie świat, ten świat i od ściany, do ściany biegamy myślami, przychodzisz, wychodzisz, za krę, ten ruch, na ten ruch, rozmywami od ściany, do ściany, żyję, by wpisani i może się mylę i wciąż, masz nie nic I każde cierpienie pomi nie w Do ściany biegamy myślami. Do ściany, do ściany biegamy myślami. To zespół Metro. Dużo mówiłyśmy z naszą dzisiejszą gościnią Emi Buchwald o innych ludziach, o takiej wspólnocie i współpracy, która jest niezbędna także przy pracy nad filmami. Te wspólnoty chyba tak namacalnie można zobaczyć, czy też dotknąć wręcz, poczuć kiedy właśnie wybieramy się na różnego rodzaju spotkania dla filmów. To są oczywiście festiwale filmowe i yy, nurkując na stronie Nowych Horyzontów, przeglądając stronę Nowych Horyzontów zobaczyłam w związku z naborem krótkich filmów na tegoroczną odsłonę festiwalu takie hasło Bądź jak Emi Buchwald. W ogóle bardzo sobie chwalę tę stronę, bo też umożliwia oglądanie twoich krótkich filmów mów, no ale bądź się, jak mi buch, fal, jak to brzmi, tak, nowe horyzonty naprawdę um, bardzo wspierają naszą, moją twórczość. Bardzo tak, mnie to cieszy. 10 lat w tym roku mija, prawda? Jak dostałeś od 2.16 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie e, e, nagrodę na Nowych Horyzontach za swój krótki metraż. E, za naukę. Za naukę. E, za którą zresztą byłam nominowana i się wtedy poznałyśmy do talentów trójki. Tak. Za naukę e, i hajmat. Tak. E, no coś takiego jest w tym, że też trzeba wychodzić właśnie do ludzi. To jest trochę to, o czym ty mówisz, że szczęście do spotykania, czy też bycie w różnych miejscach dookoła filmu, ale musi być jeszcze ten taki impuls, że poddajesz się jednak temu sprawdzianowi ze wszystkimi konsekwencjami, tak? że no, może się film nie spodobać, może nie zostać przyjęty, ale jednak jak przecierasz tę ścieżkę śmiało w stronę publiczności, no to coś z tego może być. Dobrze się czujesz, słysząc takie zdanie? Bądź jak Emi Buchwald. No, Trochę mnie to, to jest przeraża. <głos> Trochę mnie to przeraża, bo nie wiem, czy to robi dobrze, czy to robi źle. Nie wiem, co to znaczy też do końca. No to oznacza być... pokazanie dla mnie tej całej ścieżki. No, że zobacz. Od małe kroki, małe filmy, nieco dłuższe filmy, debiut. Myślę, że jeżeli poprzez. Tą moją drogę, takie Moja instytucje <laughs> chcą pokazać, że warto jednak mm. robić najpierw te małe rzeczy, bo też ja rozmawiam, mam młodszych braci na przykład i też rozmawiam z trochę młodszymi osobami i wiem, że m, oni często myślą sobie, że od razu chcą robić tą rzecz dużą właśnie, że nie do końca zdają sobie sprawę, że trzeba zrobić najpierw bardzo dużo tych małych rzeczy, żeby dojść do tego, do tej rzeczy, która jest tym, do czego dążysz. Właśnie na przykład, wiesz, może ten mój pełen metraż, nad którym pracuję tak długo, o którym ciągle mówimy, wspominamy, yy, może on okaże się po kino prostu... Kino drogi wiodącym domu. Genialne zdanie, które powiedziałaś na temat tego filmu. Tak, aha, czyli ja już to powiedziałam. Tak, powiedziałeś to... dawno temu, jeszcze przed festiwalem w Gdyni. Tak, no więc, no więc to kino drogi, yy, może to będzie taki taki punkt, do którego ja zmierzam całe życie i dzięki któremu robię filmy w ogóle. Coraz to kolejne. A może Czyli on Być będzie... może on się nie musi spełnić, tak? Jest takim rodzajem może... czegoś, co będzie nad... Może to będzie czymś, do czego dążę po prostu cały czas. Ta, ten ideał, ta piękna łąka kwietna, mm -hmm. do której dążę, a nie mogę do niej dobiec cały czas. Może tak być. Krótkie metraże chyba najtrudniej się pokazuje. Najpierw z tego powodu, że y, jako młodzi twórcy w szkołach filmowych boimy się, pewnie boimy się tej oceny y, i boimy się później tej pierwszej konfrontacji z widzami, którzy nie są innymi studentami, a wydaje mi się, że warto jak najszybciej przebić ten lęk i właśnie wysyłać, pokazywać swoje filmy. Ja miałam takie poczucie, jak dostałam w tym roku nagrodę Ministra Kultury. I zostały wymienione wszystkie te cztery filmy. Piękna Łąka, Kwietna, Echo, Nauka i Heimat. I poczułam wtedy, oczywiście w kontekście duchów, i poczułam wtedy, że dobra, przez te lata wydawało mi się, że... To nie ma sensu i że po prostu robię te rzeczy dla robienia i nagle okazuje się, że nie, że one teraz teraz, ym, teraz może nawet są bardziej zauważone i że mają swoje drugie życie właśnie, są na platformie NH, NHVOD i można je tam zobaczyć i może nagle zobaczy ich więcej ludzi, czyli ludzie zaczną zwracać uwagę na krótkie metraże. Ja nie jestem jedyną osobą, która mówi o tym, że krótkie metraże są ważne i mogą być odrębnym tworem filmowym, odrębną formą, która niekoniecznie musi być tylko jakąś wprawką. I jeżeli tak jest i jeżeli po to są te duże sformułowania, no to dobrze, bo, bo to może dać jakąś nadzieję po prostu dla osób, które jeszcze nie doszły do tego momentu pełnego metrażu. Bardzo polecam spotkanie czy z Echem, czy z Piękną Łąką Kwietną w reżyserii Emi Buchwald, ale polecam też całość naszej rozmowy, bo posłuchaliśmy fragmentu, która niebawem znajdzie się na naszym kanale na YouTubie. Emi innymi opowie o tym, co najbardziej lubi w pracy na planie filmowym. I dużo, dużo więcej. Damy znak, jak rozmowa się pojawi. Na razie dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Gościnią była Emi Buchwald, której debiut Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej nieustająco polecamy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.